Najpierw chcę Wam przekazać serdeczne i chrześcijańskie pozdrowienie ze zboru w Świdnicy. Nasi bracia i siostry modlą się o ten dzisiejszy czas już od środy i wierzę, że to będzie naprawdę czas Bożego dotknięcia. Chwała Bogu raz jeszcze. Aleluja. Jak to dobrze, Boże dzieci coś mówią. Moi drodzy, skłońmy jeszcze na chwilę głowę w modlitwie. Oddajmy ten czas Panu. Tak jak słyszeliśmy w tych pięknych pieśniach, Jezus Chrystus to jest ktoś więcej niż tylko przeszłość. On żyje i tutaj teraz jest. Jest po to, aby zmienić Twoje życie. Haleluja, Drogi Panie Jezu, dziękujemy Ci, że na tym miejscu teraz jesteś prawdziwie obecny. Panie, dziękujemy Ci, że Twój Duch Święty, Panie, dotyka serc naszych i dzisiaj będzie, Panie, wykonywał swoją pracę. Panie, podaję Ci moje serce, podaję Ci nasze serce. Panie, Duchu Święty przekony nas o grzechu, o sprawiedliwości, o sądzie. Panie, chcemy, Panie, Twojego dotknięcia, gdyż Jezus w Tobie jest życie. I Panie, dziękuję Ci, że na krzyżu Golgoty, Panie, Ty umarłeś za każdy mój grzech, za każdy nasz grzech, Panie, abyśmy mieli życie. I dziękuję Ci, Jezu, że pewnego dnia mogłem pójść za Tobą, Panie, jak wiele osób z tego miejsca. Panie, chcemy dzisiaj słuchać Twojego słowa. Panie, chcemy Cię wziąć, Panie, od Ciebie rzeczy najlepsze. Życie wieczne, Panie, zbawienie, Panie, radość i pokój. Dlatego Duchu Święty prowadź nas. Panie, otwieraj nasze uszy i dziękujemy Ci, Jezu, że Ty dzisiaj będziesz czynił na tym miejscu wielkie rzeczy. Amen. Amen. Amen. Jeżeli macie Biblię, moi drodzy, otwórzmy sobie Dzieje Apostolskie, ósmy rozdział i odczytamy kilka wierszy z tego rozdziału.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 Albowiem duchy nieczyste wychodziły z wielkim krzykiem z wielu, którzy je mieli, wielu też sparaliżowanych i łomnych zostało uzdrowionych. I było wiele radości w owym mieście. Moi drodzy, to jest wspaniałe słowo i ono mówi bardzo ważną rzecz, że kiedy głosimy Chrystusa, to coś zaczyna się dziać. Oprócz wspaniałych znaków i cudów, jakie mają miejsce, jest też wiele radości w owym mieście. Wiele radości w tym miejscu, gdzie jest zwiastowany Chrystus. Moi drodzy, zobaczcie, że Filip głosił w Samarii Chrystusa. I dzisiaj to też cały czas czynimy. Słyszeliśmy świadectwo brata Andrzeja i on nie głosił nic innego, jak tylko Chrystusa, który zmienił jego życie. Amen? Słyszeliśmy to, czego on tutaj świadkiem jest i ja również i to, że jesteśmy dzisiaj tu razem, to się jest Boży cud. Dlatego, że pierwszą osobą, którą on najbardziej nie lubił w środku to byłem ja. <głos> Ale potem Pan jakoś to poskładał i żeśmy się e, razem spotkali. I w Świdnicy, gdzie od roku jest członkiem zboru i teraz mamy możliwość też razem e, dzisiaj usługiwać. Moi drodzy, Filip dotarł do Samarii i głosił mi Chrystusa. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj się zastanowili, co to było za miejsce i dlaczego tam było tyle radości, i co z tego wszystkiego płynie dla nas? I dlatego też na samym początku bardzo Ciebie zachęcam, kimkolwiek jesteś, abyś słuchał tego słowa dla siebie. Nie dla swojej żony czy męża. Nie dla kolegi z krzesełka obok czy dla przyjaciółki z krzesełka obok. Słuchasz go dla siebie. Amen? Dlaczego to jest tak ważne? Dlatego, że to jest Boże żywe słowo, które Ciebie ożywi. Nie martw się teraz o innych. Martw się teraz o siebie, abyś Ty żył. Amen? Abyś Ty się rozwijał. Bo to, co masz dzisiaj, mój drogi bracie i siostro, to czy to już jest wszystko, co można z Bogiem przeżyć? Kto jest za tym, że, że to wszystko? Ja nie jestem. Ja wiem jedną rzecz od ośmiu lat, jak jestem osobą nawróconą i nocą za Bogiem, że Bóg ma zawsze więcej. Amen? Tak właśnie jest. Tylko jeszcze jedna rzecz. Mów to amen z wiarą. Amen? Amen. To jest wiarą. Z przekonaniem. I dzisiaj będziemy właśnie wyznawać wiele razy naszą wiarę. Niektórzy ludzie, którzy przychodzą do innych kościołów niż katolicki mówią tak, a jaka ta jest wasza wiara? A co wy tutaj takiego wierzycie? Ja wtedy zawsze mówię tak, nasza wiara jest tutaj zapisana. W języku greckim wierzyć, to znaczy mówić dokładnie to samo, co Bóg. Co Bóg mówi? To, co jest w tej księdze. Tylko w to wierzymy. Amen. A wierząc, zgadzamy się z Bogiem, że cokolwiek On tu powiedział jest prawdą i amen. Aleluja. Moi drodzy, kiedy patrzymy na Samarię, jest to bardzo ciekawe miasto. Ja myślę, że ono dzisiaj jest takim duchowym symbolem naszych czasów. Samaria to było jedno z niewielu miast na terenie Izraela, które charakteryzowała pewna cecha. Charakteryzowało je wielkie pomieszanie. W Samarii wszystko było pomieszane, począwszy od ludności, która zrodziła się z małżeństw żydowsko-pogańskich, skończywszy na różnych religiach i kultach bawłochwalczych, które tam były sprawowane. Tam było jedno wielkie pomieszanie. A więc byli Samarytanie, którzy oddawali część bożkom pogańskim, którzy kłaniali się y, y, bożkom, demonom, którzy ofiarowali y, szatanowi czy tam demonom swoje, y, w swoje życie i jednocześnie ci sami ludzie również czcili Boga Jachwę, Boga Izraela. To jest niesamowita rzecz, że właśnie Samaria, była z tego znana. Z jednej strony czcili swoich bałwan, swoje bałwany, mówi Biblia, a z drugiej oddawali cześć Bogu. I moi drodzy, dzisiejsze czasy, nasze czasy to również jest takie miejsce jednego, wielkiego zamieszania. I dlatego śmiem twierdzić, że Samaria to jest taki duchowy obraz naszych czasów. Nasze czasy też są pomieszane. To zamieszanie jest w wielu dziedzinach. I ja myślę, że niektórzy z nas, przynajmniej w niektórych się jakoś odnajdą. Przede wszystkim pomieszanie to jest w sferze duchowej. Dzisiaj wystarczy byle, byle jaka rzecz, tak zwana nadprzyrodzona, żeby ludzie już mówili, to jest Boże. Wystarczy, że gdzieś na szybie coś się pokaże i już pielgrzymki ludzi, którzy idą i tam coś się pokazało. To pewnie Matka Boska. I chodzą pielgrzymki. Wystarczy, że ktoś kogoś tam jak nałożył ręce i mówi się ten, ten biogeneroterapeuta ma dar Boży uzdrawiania. Dzisiaj jest świat całkowicie pomieszany w sferze duchowej. Moi drodzy, jeżeli coś jest nadprzyrodzone, to wcale nie musi być Boże. Amen? My to wiemy, dlatego że Biblia mówi, szatan ma też moc czynić cuda. I to takie, żeby zwieść wybranych. Kogo? Chrześcijan. A? Jakich chrześcijan? A no wybranych chrześcijan, czyli tych takich biblijnych. Też będzie zwodził. Dlatego masz tę księgę, abyś wiedział, co jest prawdą, a co fałszem. Co jest światłością, a co ciemnością. Musisz to wiedzieć. Bóg dał tę księgę, abyś miał możliwość rozeznawania tego, co jest prawdą, a co jest kłamstwem. Bile razy słyszałem, ale Panie Darku, czy proszę pastora, czy coś, ale to się naprawdę wydarzyło, naprawdę mi wróżka przepowiedziała i się spełniło. No i co z tego? My nie mówimy teraz na temat sprawdzalności, ale na temat źródła. Skąd to pochodzi? Skąd to pochodzi? Pomieszanie. Świat dzisiejszy to jest taka Samaria, gdzie jest zamieszane. Gdzie wszystko, co duchowe, nadprzyrodzone, zaraz się przypisuje Panu Bogu. A tak nie jest. A tak nie jest. Również Samaria to również pomieszanie w sferze duszy, a więc człowieka w sfery poznawczej, woli i jego uczuć. Tu jest po terze zamieszanie, moi drodzy. Dzisiaj mamy dziesiątki różnych filozofii życiowych. Każdy wie, jak najlepiej żyć. Każdy ma swoje cudowne recepty. Wystarczy zobaczyć do telewizji, do gazet, gdziekolwiek, do książek cudowne sposoby na życie. Są też ludzie, którzy pokazują tutaj jako takie cudowne sposoby, pokazują narkotyki, pokazują sukces. Jedni chcą być bliżej natury, inni jeszcze bardziej zmaterializowani. Człowiek gdzieś szuka i jest takie zamieszanie, co da mi prawdziwe szczęście. Zobaczmy, jaki się kreuje model człowieka sukcesu. Młody, bogaty, przedsiębiorczy. Tak jest? Tak jest. Tylko tacy ludzie mają według, według mediów jakby siłę przebicia. Aha, jeszcze ładny, przepraszam. Musi być ładny. Musi być ładny, bo wtedy jest już taki komplet. I wtedy pokazuje się właśnie, że to są wartości. Teraz musisz to zabiegać. I potem biedny mąż patrzy na tych piękne modelki, które chodzą sobie tam w telewizji i wzdycha: ach, gdyby moja taka była. Potem biedne żony patrzy na tych pięknych takich w eleganckich samochodach mił, aha, ten mój to na rowerze ciągle jeździ. Zaczynamy pokazywać pewne rzeczy, docierać do nas pewne rzeczy, filozofie. Pokazuje się pewne rzeczy, które chcą nas, pokazać nam, tutaj znajdziesz szczęście. Moi drodzy, ja przez sześć lat miałem możliwość pracować w ośrodku w Janowicach z alkoholikami, z narkomanami. I wiem, jak wielu z nich zaczynało właśnie szukać w tych środkach, w narkotykach, w alkoholu właśnie sposobu na życie. I kończyli w Janowicach. Nie wszyscy oczywiście. Tam tylko przez te pięć lat przewinęło się około 500 osób. Ale w Polsce jest to problem dotykający dziesięciu milionów ludzi. Praktycznie każdą rodzinę w Polsce w jakiś sposób, pośredni lub bezpośredni, dotyczy problemu alkoholizmu. Niedawno byłem w Prudniku na pogadance i poprosiłem, to była młodzież klas gimnazjalnych, aby podnieśli rękę te, te, te, ci z nich, w których w domu nigdy nie było alkoholu albo w domu najbliższej rodziny. Zgadnijcie, ile dzieci ręki podniosło? Żadno. Żadno. Takie są fakty. A więc próbuję tutaj się robić pewne zamieszanie. Zobaczcie się, najlepsza przyjaźń to tylko przy piwie jakimś tam. Dobry czas to tylko przy takim alkoholu. Dzieciom się wtłacza, że dobra zabawa to tylko wtedy, kiedy czapeczka baseballowa i picolo w ręku, początek szampana, a potem czegoś mocniejszego. Rozumiecie? Kreuje się pewien sposób, fałszywy sposób, pokazuje się pewne rzeczy, które zaczynają człowieka zwodzić, a tak naprawdę za tym wszystkim stoi pustka. Inna sfera duszy to cała sfera religijności. Nasz kraj, nie wiem dlaczego, ciągle w statystykach chwali się, że jest najbardziej religijny w Europie. To jest kłamstwo. To jest kłamstwo. 25% chodzi regularnie do kościołów w Polsce. 50 raz do roku, a reszta wcale. Rozumiesz to? I co więcej, w naszym kraju, gdzie, gdzie takie słowa jak Jezus Chrystus, jak Bóg... Jak Kościół są dla wszystkich bliskie i znane, tak naprawdę za tymi pojęciami kryje się wiele dziwnych, często sprzecznych rzeczy. Ludzie wierzą w wiele rzeczy, których nawet wierzyć nie powinni. Jest jedno zamieszanie. Jedno wielkie zamieszanie. Jeżeli nie weźmiesz do ręki Biblii, jeżeli nie spotkasz się z Chrystusem, to zamieszanie sprawi, że nigdy nie trafisz na właściwą drogę. Moi drodzy, Jezus kiedyś tak powiedział. Ja jestem droga, prawda i życie. I nikt nie przyjdzie do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Moi drodzy, tam są drzwi i przez te drzwi się wychodzi. Amen? Możesz wyjść przez okno. Twój biznes. Nie miej pretensji, że ciebie będą potem bolały nogi. Rozumiesz to? Są tysiące ludzi, którzy wychodzą przez okna, myśląc, że tam jest ratunek. A jeszcze gorzej, Biblia mówi, że oddawanie czci bożkom i bałwanom to jest takie mówienie do niczego, a więc to jest takie wychodzenie przez drzwi, ale w tym miejscu, gdzie jest tylko ściana i się człowiek rozbija i człowiek męczy się, szuka jakiejś nadziei, ale tam nie ma drzwi, drzwi są tam, tylko Jezus. Co to znaczy nikt inaczej jak tylko przeze mnie? Czy w tych kilku słówkach jest jakiś wyjątek? No z wyjątkiem Polaków, bo Polacy mogą. Bo to jest taki naród. Oni wiedzą lepiej. Ostatnio w zborze właśnie, kiedy nauczałem, to powiedziałem taką rzecz. Mówię tak, moi bracia i siostry, kiedy patrzę na Polskę, to jestem zdumiony na Polaków. Po prostu to jest naród, który się zna na wszystkim. Każdy Polak się zna na wszystkim. Nie jest tak? Wszystko sam zrobi. Tylko pytanie, jakie po prostu tego skutki? Moi drodzy, Jezus powiedział i On się nie myli. Wielość religii. Ja byłem przez pięć lat, jakiś czas temu, księdzem katolickim. I wydawało mi się, że robię wszystko dobrze. Nie widziałem pomieszania. Ja mówiłem tak. Jeden, jeden Pan Jezus Chrystus. A modliłem się do innych świętych. Mówiłem, jedna ofiara na krzyżu. A inne odprawiałem nam na ołtarzu. Mówiłem, trzeba czcić żywego Boga, a modliłem się do, przed obrazami. Rozumiesz to? Pomieszanie, czczenie żywego Boga i oddawanie czci bałwanom. To jest duch Samarii. I my w takim kraju żyjemy. Ilu spotykam ludzi, tak zwanych wierzących z tradycyjnego kościoła, którzy wierzą i w Boga, wierzą i w rzeczy niebiblijne i wierzą też w horoskopy i w różby i w gusła i w czary i w przesądy. Ile razy nie spotkało się z takimi ludźmi? Tak jest. Byłem kiedyś w takim domu zza, y, rozmawiać z człowiekiem, który nie wychodził od ośmiu lat z domu, bo się bał. Bał się, że coś mu się zdarzy. Modliłem się z nim o przyjęcie Jezusa Chrystusa. I na końcu żegnałem się z jego mamą. I akurat tak się stało, że ja stoję na korytarzu, a ona w kuchni. I mówię, to do widzenia pani. Ona, nie przez próg. A ja mówię, a dlaczego nie przez próg? No bo nie wolno, bo to będzie nieszczęście. Mówię, a, a skąd to pani wie? No jak, to przecież wszyscy wiedzą, że się przez próg nie ten. Ja mówię, ale ja jestem wierzący, mnie to nie rusza. Mówię, ja też jestem wierząca. Mówię, a? To ja mówię tak, proszę panią, ja pani nie wierzę, że pani jest wierząca. Co to znaczy być wierzącym? W co naprawdę wierzysz? Czy przypadkiem twoja wiara to nie jest jakieś jedno wielkie pomieszanie z poplątaniem? W co wierzysz? Ilu tak zwanych wierzących ludzi w Polsce czyta horoskopy i nimi się kieruje? Ilu zawraca, kiedy widzi jakiegoś kota na ulicy? Ilu? Moi drodzy, my się z tego pośmiechujemy, ale tak jest. Tak jest. Tak jest. Niestety. Co to znaczy? Człowiek tak naprawdę nie wie, w co wierzy. Nie wie, komu wierzy. Ilu ludzi chodzi do kościoła tylko po to, żeby coś im się nie stało. A tak jest. Wiem, co mówię. Ja byłem po tamtej stronie przez pięć lat i znam takie rzeczy. No, tak dla bezpieczeństwa. Bo jak coś, to o, wszystko przez to, że Bóg cię skarał, że nie byłeś w kościele. Takie rzeczy są. Moi drodzy, Biblia jest cudownym Bożym Słowem, które daje nam prawdziwe poznanie. Prawdziwe poznanie. I kiedy ja przeżyłem taki pewien moment, Starałem się być takim w miarę gorliwym księdzem. I pewnego dnia w swoim pokoju chciałem się pomodlić. I uklękłem przy łóżku, dlatego że nad tym łóżkiem był taki duży, ładny krzyż, żeby się pomodlić jak porządny chrześcijanin. I zacząłem się modlić, ale sobie myślę, hm, ale z tyłu na tej szafce tam z moimi plecami jest obrazek. To tak głupio być plecami do tamtego obrazka. No to się sobie tak bokiem żeby tak być i tu bokiem, i tu bokiem. Ale okazało się, że mam jeszcze jedną ścianę w pokoju i tam też coś wisiało. Mnie no zaraz, ale tutaj... Jak mam stanąć, żeby nie obrazić któregoś ze świętych? Wiecie, co zrobiłem? Pościągałem wszystkie obrazki. Do kogo się modlisz? Kogo masz w sercu? Pomyśl nad tym. Moi drodzy... I kiedy w moim życiu nastąpił taki pewien moment, moment szukania Boga, to zaczęło się na mojej pierwszej i ostatniej jednej jedynej parafii katolickiej w Kamiennej Górze. A to się stało tak, że miałem, myślę, dzisiaj szczęście i Boże błogosławieństwo w tym, że prowadzimy odnowę w Duchu Świętym. To jest taka charyzmatyczna grupa katolicka. I tam po raz pierwszy zobaczyłem, że Bóg Działa w inny sposób niż tylko Ja mam napisane w książkach liturgicznych Bóg uwalnia Uzdrawia Daje nowe życie Amen, Amen. Nie myślcie sobie, że Bóg działa tylko W zborze Nie Wiecie gdzie po raz pierwszy ja Boży głos? W seminarium na czwartym roku W kaplicy tam Bóg mi po pierwsze do serca przemówił, pokazał mi konkretne miejsce w Biblii i to było odpowiedź na moje poszukiwanie od czterech lat. Bóg nie jest ograniczony do miejsca. Amen? Amen. W naszym zborze nawróciło się kilka osób na grupach domowych, wcale nie w kościele. Amen? Bóg jest wszechobecny. Gdzie chce, tam człowieka dotyka. Słyszałem niedawno świadectwo, niesamowite świadectwo nawrócenia Jednego człowieka, Mahometanina, to był człowiek, który przyjechał z Indii do Mekki, aby studiować y, Koran. Robił to przez rok czasu i wyobraźcie sobie w samym centrum y, islamu, w Mekce, tam gdzie pielgrzymują miliony muzułmanów, aby się pokłaniać, kłaniać się przed kamieniem, oddawać cześć bałwochwalczą kawałkowi kamienia. On tam modlił się i Boże, ja Tobie chcę naprawdę służyć. Ja naprawdę chcę wiedzieć, czy to, co robię, jest prawdą. I pewnej nocy ukazał mu się Jezus Chrystus. I tak powiedział, chodź za mną. I tylko te dwa słowa. Chodź za mną. I Jego tak to zainspirowało, że wziął sobie tam kilka dni wolnego, pojechał do kraju niżej, ukradł Biblię z kościoła, bo nie chciał kupić, bo się bał ukradł Biblię z Kościoła i ją czytał. Czytał i porównywał z Koranem. Czytał i pewnego dnia zamknął Koran i powiedział, jestem Bożym dzieckiem. W samej mekce się nawrócił. O, jak to możliwe? A co dla Boga jest niemożliwe? I wyobraźcie sobie, ten człowiek wrócił do Indii i jego pierwsze spotkanie było takie z rodziną. Powiedział wprost jestem chrześcijaninem, nawróciłem się i kocham Jezusa i idę za Nim. I jego bracia przyłożyli mu nóż do szyi i powiedzieli: Zaraz cię zabijemy. Bo to byli prawdziwi muzułmanie, tacy wiecie, religijni, którzy mówią, że tylko oni mają zbawienie. I on powiedział tak: Słuchajcie, dajcie mi 46 dni, a potem je zabijecie. W ciągu tych 46 dni nawrócili się jego rodzice, jego bracia i jego siostry. Dzisiaj jest pastorem kościoła. Aleluja! No, to coś was w końcu rusza. Chwała Bogu. Co to znaczy? Jezus jest żywym Bogiem. Ja tego naprawdę nieraz nie rozumiem. Mówimy chrześcijanom takie różne świadectwa. Jezus zrobił to, zrobił tamto, zmienił życie, coś człowieka uzdrowił, a my tak wszyscy z kamienu twarzą. Ale no, no. faktycznie, no, dobrze. A kiedy patrzę do Nowego Testamentu, gdzie tam człowiek odzyskał wzrok, yy, sparaliżowany zaczął chodzić, co tam się działo? Tam wszyscy wielbili Boga. Poruszało ich to. Jeżeli nie cieszysz się takimi małymi rzeczami, jak się będziesz użymi cieszył? Amen? Naucz się radować tego, co czyni Jezus. Moi drodzy, w zborze w Świdnicy miałem pewien czas, kilku miesięcy, gdzie robiłem orkę wśród naszych wierzących. Pewnego dnia przychodzę i tak, słuchajcie bracie i siostry, wczoraj modliłem się z jedną osobą i ona oddała życie Jezusowi. I kamienna cisza. I, mówię, o! I mówię, Wczoraj modliłem się z osobą, która oddała Jezusowi Jezusowi. I dwie siostry, no amen. Ja mówię, jak to jest? W tej Biblii pisze, całe niebo się raduje z jednego, a Kościoła to w ogóle nie rusza. Amen. Czy się cieszycie z tego, że ktoś się nawraca? Kiedy się cieszyłeś z tego, że ktoś się nawraca? Zacznij Bogu dziękować za małe rzeczy. Biblia mówi, ci, którzy gardzą moimi początkami nigdy nie zobaczą wielkich. Amen? A więc cieszcie się z tego, że ktoś się nawraca. Radujcie się z tego, dlatego, że Pan przydaje wdzięcznym sercom. Amen? Tak właśnie jest. Jak to dobrze, że się z tym zgadzamy wszyscy razem. A więc zobaczmy się, pomieszanie w sferze duszy, wiele różnych religii, jakieś sekty, nas też nazywają sektą, nie wiem dlaczego. Ja jestem, tak jak ja tu brat powiedział, my jesteśmy uczniami Chrystusa, amen? I w tej księdze też nazwali tam kiedyś tą właśnie drogę sektą, a więc jest biblijna nazwa. Moi drodzy, ja dzisiaj wam nie głoszę zwłaszcza dla osób, którzy są spoza stąd dla gości, dla osób po raz pierwszych nie głoszę wam tej Ewangelii i teraz, moi drodzy, proszę przychodzić do kościoła źle przy ulicy, jaka to jest ulica? Piastowskiej, bo tylko tu możesz być zbawiony nie ma większej herezji zbawienie jest w Jezusie Chrystusie amen co głosił Filip w Samarii? kościół z Jerozolimy? nie, on głosił im Chrystusa, amen Chrystusie jest tylko zbawienie. A więc, moi drodzy, zobaczmy, dzisiejszy świat to jest Samaria. Jest to pomieszanie, zamieszanie. Sam często nie wiesz, jak masz iść. Często masz pewne problemy duchowe, może moralne, może jakieś z nałogami, może coś, co sprawia, że y, boisz się przyszłości. Są takie rzeczy. Są takie rzeczy. Lęki. Zobacz, jak często mówisz, boję się tego. Boję się przyszłości. Nie wiem, jak będzie. Och... Nie wiem, co przyniesie przyszłość. Nie jest, to, jest to dla, dla kogoś tej obce takie rzeczy? To jest prawda. Pomieszanie. Pomieszanie. Zobaczcie, jak dzisiaj wiele osób zostaje y, oszukiwanych w biały dzień. Pierwszym klasycznym przykładem publicznego kłamstwa są reklamy. Reklamy, moi drodzy. Reklamy, które obiecują złote Góry, a potem nie ma nic. Proszki, które najbardziej ze wszystkich wybielają i tak naprawdę potem znów jest lepszy proszę, który jeszcze bardziej wybieli, niż to, co najbardziej jest wybielone. Nie jest tak? Kup to, a będzie. Kup tamto, a będzie. Kup to, a będzie cudownie. I najlepsze reklamy y, funduszy emerytalnych. Dwóch pięknych, miłych, starszych ludzi, uśmiechniętych, bo mają polisę, a ona sprawia, że będą żyli przynajmniej 500 lat i ciągle, jeśli są jakieś karaiby. Ach, pogodna, długa, złota jesień. Nie jest tak? Wszyscy wiemy, że umrzemy, no ale jeszcze jak masz polisę, to wiesz, to coś będzie lepszego. Zobaczcie, moi drodzy, tak właśnie jest. Jesteśmy okłamywani. Ile razy już w naszym kraju słyszeliśmy cudowne deklaracje, że będzie lepiej. Im st ktoś starszy na tym miejscu, tym wie, że tych obietnic słyszał już dziesiątki, a może setki razy. Jak tylko na mnie zagłosujesz, to zobaczysz, jak to teraz będzie fajnie. I z różnych takich Kazalnic, ambon, nie wiem jeszcze, mównic, słyszymy takie słodkie kłamstwa, cieszymy się, skazamy się i nic się nie zmienia. Samaria, czyli duchowe zamieszanie w sferze duchowej, w sferze duszy, w sferze życia. I w tym wszystkim bardzo często jesteś gdzieś pogubiony, załamany, bardzo często gdzieś szukasz wyjścia, a nie znajdujesz. Moi drodzy, w tej szkole, w której byłem, problemem normalnym i myślę, że to samo tutaj też jest i w brzegu, nie może być inaczej. Plaga alkoholizmu w szkołach alkoholu, nikotyny, narkotyków, plaga. To nie jest tak, że gdzieś tam jakieś niedobre dzieci raz próbowały sobie zapalić. Nie wiem, czy sobie zjecie sprawę, 90% ludzi kończących szkołę średnią chociaż raz w życiu piło alkohol. A to jest naprawdę minimum znaleźć kogoś, kto by chociaż tylko raz to ze świeczką szukać. Rozumiesz to? Zobacz, Samaria, duchowe zamieszanie. I teraz, moi drodzy, to, co jest najważniejsze w tym dzisiejszym przesłaniu, to to, że pewnego razu do tego miasta, do tej Samarii ktoś przyszedł. Przychodzi Filip. To jest niesamowite. Samaria jako Samarytanie, jako naród i Samaria jako stolica było miejscem, szczególnie omijanym przez Żydów. Tam Żydzi nie przychodzili, żeby się nie skalać. Dla nich Samarytanie byli gdzieś tak w porównaniu, tak jak u nas się mówi, na poziomie psów. No tak mniej więcej. Oczywiście tak nie mówili, tak wprost, ale takie, tak, tak traktowali tych ludzi. I pewnego dnia tam przychodzi Filip. Żyd z krwi i kości. Zrobił to samo, co kiedyś zrobił Pan Jezus. On tam też kiedyś był, w Samarii. Pamiętamy tą, tą scenę z Samarytanką? Przychodzi ktoś inny, przychodzi uczeń Chrystusa, bez uprzedzeń i zaczyna im głosić wspaniałe prawo mojżeszowe. Amen? <słuchajcie> Słuchacie mnie? Co on im głosił? Prawo mojżeszowe? 613 przykazań, teraz to ten... Co on im głosił? Głosił im Chrystusa. Głosił im Chrystusa, a więc zobaczmy się. Co więcej, to nie tylko było słowo, które było samym słowem, tam była też moc. To poruszało ludzi, zmieniało ich życie. Czytamy tutaj. Ludzie zaś przyjmowali uważnie, gdyż widzieli cuda, które czynił. Jakie cuda? Duchy nieczyste wychodziły z wielkim krzykiem. Wielu też sparaliżowanych i łomnych zostało uzdrowionych. Widzieli cuda. Co to znaczy? przyszła jakaś nowa religia, ale inna od tej naszej. Przyszła z mocą. A więc w imieniu Jezusa Chrystusa zaczęło coś się dziać. Zaczęły się zmieniać, zaczęło się zmieniać życie tych ludzi. Oto Bóg dotykał ich serc, dotykał ich ciał i to działo się naprawdę. Jest taka mała różnica między człowiekiem religijnym a wierzącym. Religijny ma obietnicę, wierzy w obietnicę, wierzy, coś może być, a wierzący je otrzymuje. Rozumiesz tę różnicę? Religia to są życzenia, a wiara to jest rzeczywistość. Och, dobrze by było, gdyby tak naprawdę wszyscy ludzie byli dobrzy, gdyby tak się moje życie zmieniło. No, ale kto to może zmienić? Już muszę być alkoholikiem do końca życia, narkomanem, smutnym człowiekiem, w depresji człowiekiem, no bo wiesz, do kościoła chodzę wprawdzie już tyle lat, ale po prostu, no cóż. Już taki jestem depresyjny, już taki muszę być. I taki umrę. Amen? Nie, nie amen. Nieprawda. Kiedy przychodzi Jezus, wszystko się zmienia, wszystko. Czy Ty w to wierzysz? Amen? Wszystko się zmienia. On przynosi do serca radość. Dzisiaj, kiedy będzie wezwanie do przodu, aby wyjść i coś od Niego wziąć. Moi drodzy, zagramy i zaczniemy to jeszcze raz, tą pieśń, którą sobie zapisałem, którą zmieniłyśmy życie. Wspaniała pieśń. Ta pieśń jest o mnie. O kim jeszcze z was? Aleluja! Zobaczcie, że tu jest świadków Jezusa Chrystusa. Zmieniłyśmy życie, a więc przynajmniej niektórzy z was wiedzą, o czym ja mówię. Ja żyłem inaczej, teraz żyję w sposób zupełnie nowy. Moi drodzy, ja nie poszedłem do seminarium dlatego, że moja babcia chciała, żebym był księdzem, albo tato miał taką ambicję. Ja tam poszedłem dlatego, że chciałem służyć Bogu. Ze szczerych motywacji. Chciałem Bogu służyć. I ponieważ uważa się, nie wiem dlaczego, ale tak się uważa, że najlepsze, najświętsze powołanie to jest dla chłopaków ksiądz, a dla dziewcząt zakonnica, no to idąc tą myślą tradycyjną, też tak powiedziałem sobie, no to skoro to jest najlepsze, to czemu nie? I Zacząłem się tutaj starać, aby być w seminarium. Skończyłem studia, potem byłem przez pięć lat księdzem. I tak naprawdę jedna rzecz, której zawsze pragnąłem, to wiecie czego? Doświadczać Boga. Ja dużo się o Nim nauczyłem. Naprawdę, nauczyłem się dobrej teologii. Z małymi tam dodatkami, ale też szczegół. Dobrej teologii o Jezusie Chrystusie, o Bogu Wszechmogącym, o Duchu Świętym, o tym, że Bóg może... O tym, że Bóg, że Bóg to, Bóg tamto i to wszystko było tak można porównać jakbyś chciał sobie na przykład zrobić degustację lodów w cukierni przez szybę. Widzisz piękne, kolorowe lody, pistacjowy, orzechowy, taki, siaki, owaki, piętnaście smaków i pani mówi proszę spróbować, ale tylko przez szybę. Ciekawa, jaka jest różnica między tym czekoladowym a tym czerwonym przez szybę. Pomyślałeś nad tym kiedyś? Nie ma żadnej. Dlaczego? Dlatego, że Biblia mówi, jeżeli nie jesteś Bożym dzieckiem, nie będziesz doświadczał w swoim sercu Bożej obecności. Dlatego, że grzech cię dzieli. Możesz o Bogu wiedzieć. Kto w Polsce dzisiaj o Bogu nic nie wie? O, a wszyscy wiedzą. Spytajmy byle kogo, gdzie się Pan Jezus urodził. No to każdy powie, chłopie, co ty? A ty skąd? To ty nie wiesz gdzie? Co z tego, że wiesz? Pytanie, czy żyjesz. Co z tego, że wiesz? Ja dużo rzeczy wiedziałem. Dużo mnie nauczyli, ale brakowało mi w sercu prawdziwej relacji z Bogiem. Prawdziwej relacji z Bogiem. I kiedy zacząłem szukać praktycznie w czwartym roku swojego życia kapłańskiego, krótkiego, Bożej odpowiedzi powiedziałem Bogu tak, Boże, ja chcę Tobie służyć, ale Ty mi musisz pokazać, że to, co robię jako ksiądz, naprawdę jest zgodne z Twoją wolą. I powiedziałem tak, zrobię wszystko, co mi pokażesz. Rok czasu czytałem tę księgę, czytałem różne książki katolickie i protestanckie również. Szukałem drogi. I moi drodzy, to był wrzesień, 94 rok, przed mszą wieczorną o godzinie 17.30 czytałem sobie list do hebrajczyków. Dziesiąty rozdział. Jak ktoś ma Biblię sobie może otworzyć. dziesiąty rozdział i to było, to była chwila przełomu w moim życiu.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 Poświadcza nam to również Duch Święty. I taka była reakcja jak teraz wasza. Jak? Lecz gdy On złożył raz na zawsze jedną ofiarę. Czy ty rozumiesz te słowa? Na krzyżu Golgoty została złożona jedyna, doskonała, cudowna, wystarczająca ofiara za grzechy. Wiecie, jaka moja pierwsza myśl w swoim sercu? Jestem bezrobotny. Tak. Dlatego, że ksiądz święcony jest do składania ofiary, która według tej teologii mówi, że jest to ta sama ofiara, taka sama ofiara, przedłużenie ofiary krzyża, którą dokonuje się każdego dnia na ołtarzu. Nie ma większej herezji. Wybaczcie, jeżeli kogoś uraziłem. Nie ma większej herezji, czyli zboczenia od prawdy. Dlatego, że prawda ma tutaj bardzo prosty y, pra, y, wymowę. Raz na zawsze jedna. I amen. Amen. Rozumiesz to? No i wtedy mnie trochę bolało. No bo okazało się, że przez sześć lat i cztery, czy tam pięć swojego kapłaństwa jestem po prostu w kanale. Robiłem coś, co Bóg już dokonał dwa tysiące lat temu i to robiłem zupełnie niepotrzebnie. Kiedy Jezus umiera na krzyżu, powiedział jedno słowo, wykonało się. W języku greckim to znaczy, to jest słówko bogatsze. To znaczy zostało uczynione doskonale doskonałym. Rozumiesz? Nie ma już żadnej możliwości najmniejszej poprawki do tego, co zrobił Jezus. Wyobraź sobie prostą rzecz. Idziesz tam, załóżmy, w Amsterdamie do muzeum i tam wisi piękny obraz Rubensa. Mistrza. Zgadzamy się z tym, że to był mistrz, jeżeli chodzi o malarstwo? I ty stajesz, tak? Mówisz... Hmm właściwie to jest dobre, ale ja bym tam coś jeszcze poprawił. Ciekawe, co by na to powiedział Kustosz, czy strażnik przy tym obrazku. Chłopie, co ty? Mistrza poprawiasz? A my to właśnie tak robimy. Poprawiamy doskonałe dzieło Boże. Coś, to co jest bez braków, potem przychodzi człowiek i mówi, no teraz to trzeba tak jeszcze raz, tak trzeba jeszcze raz powtórzyć, żeby było tak już całkiem, tak naprawdę, naprawdę dobre. I wszyscy mówią Amen w kościele, i coś się niby dzieje. Nic się nie dzieje, dlatego że Jezus powiedział: Złożyłem raz na zawsze jedną ofiarę. To jest cudowna rzecz. To jest cudowna rzecz. I kiedy, moi drodzy, to do mnie dotarło w końcu po tylu latach, poczułem, jakbym był przecięty mieczem Bożego Słowa. W moim sercu nastąpiło rozwarstwienie. Zacząłem rozumieć, że robię coś, co jest wbrew Bożej Woli. I powiem wam, jak to mówię wszędzie, gdzie mówię świadectwo Były takie msze, które odprawiałem Mając gorąco w butach Bo wiedziałem, że robię coś wbrew Bogu I mnie nie interesuje, co ty sobie myślisz Ale mnie interesuje to, co sobie Jezus myśli Amen? Mistrza się nie poprawia Amen? Kościele Boży? Nie poprawia się, ale ma się udział w owocach Jakie On wysłużył na krzyżu co On dla nas na krzyżu wysłużył? O moi drodzy, to, to, sam, to właśnie usłyszeli Samarytanie. To właśnie sprawiło w ich sercach wielką radość. On im głosił Chrystusa. Jezus coś zmienił w ich życiu. Kiedy spotykasz się z Chrystusem Jezusem w twoim sercu, przychodzi jako coś nieodzywnego pokój i radość. Nie może być inaczej. Kiedy przychodzi żywy Bóg, nie może być inaczej. Kiedy podjąłem decyzję, że opuszczam ten Kościół, moi drodzy, yy, i ochrzciłem się w marcu 1995 roku, to było dla mnie wydarzenie nieporównywalne z niczym w moim życiu wcześniejszym. Z niczym. Trzy dni wcześniej przyszedłem przez Duchem Świętym. Dwa tygodnie później Bóg tak dotknął mojego ciała, że myślałem, że się unoszę w powietrzu. Oczywiście nie unosiłem się, żeby ktoś nie powiedział, że to jakiś Bóg gości, lewitację głosił. Mówię o duchowych przyznań, doznaniach. Przez całą noc yy, chciałem yy, ubrać to w słowa, to duchowe doznanie takiej Bożej bliskości. Bóg wtedy powiedział do mnie bardzo wyraźnie, jesteś moim dzieckiem, chociażby twój ojciec i matka twoja wyparli się ciebie, ja o tobie nie zapomnę. A ja to wtedy przechodziłem. Bo tatuś tak powiedział, słuchaj synku, zrobiłeś głupio, idziesz do zielonych, u nas masz czerwone światło. I Ty pewnie skończysz się w świetnicy tam gdzieś na jakimś świetniku z butelką wina w kieszeni. Ja my tato, niedoczekanie Twoje. Ty nie wiesz, komu ja zawierzyłem. I Jezus jest większy niż takie przekleństwa. Amen? Komu zawierzyłeś? Nieraz się mówi tak, och, och Ty synu, to Ty zdradziłeś wiarę ojców przecież z ojca na syna, tak szło to tysiąc setki lat, pokoleń, tysiące i tak do początku, i tak mówią, bo przecież ojciec tak wierzył, dziadek tak wierzył, no to ja też tak wierzę, no a syn nie? Nie wiem, co sobie pomyślał ojciec świętego Piotra, kiedy się dowiedział, że ma pierwszego chrześcijanina w domu, ani też ojciec świętego Pawła, który też był Żydem, a już potem nie był. Wiecie, co, wam, co nam przekazali nasi ojcowie w spadku? Biblia o tym też mówi. Jeżeli macie, yy, otwórzmy sobie Pierwszy świętego Piotra to jest niesamowite, co przekazują nam nasi ojcowie, jeżeli nam nie przekazują żywej wiary w Boga? Pozobaczmy. To jest pierwszy Piotra, pierwszy rozdział, 18 wiersz. Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, sreblem lub złotem zostaliście wykopieni z marnego postępowania waszego przez ojców wam przekazanego. Ach. Ci nasi ojcowie, co nam przekazali? Marne postępowanie, jeżeli nas nie doprowadzili do żywej relacji z Bogiem. Rozumiesz to? Biblia mówi, ciało i krew nie osiągną nigdy y, nieba. Amen? Co więcej, ta sama Biblia mówi, że my jesteśmy zbawieni z łaski Bożej przez wiarę, nie z uczynków, aby ktoś się nie chlubił. A więc nie zapracujesz sobie chodzeniem do kościoła. Pamiętam, jak jakiś czas temu poruszyło mi bardzo mocno świadectwo jednej siostry. Była ewangelizacja, to było w Rzeszowie, na której usługiwał brat Marek Tomczyński. I wyobraźcie sobie, że na wezwanie wyszło trochę ludzi do przodu, a wśród nich pewna starsza kobieta, która płakała i mówiła do pastora mi tak, pastorze, ja od kilkunastu miesięcy boję się zasypiać w nocy. Ja nie śpię w nocy, boję się, bo nie wiem, co ze mną będzie. Chodziłam do spowiedzi, chodziłam do komunii, chodziłam na pielgrzymki, ale to wszystko nie dało mi spokoju w sercu. Po prostu boję się umierać. Boję się. Brat pastor modlił się z tą kobietą, z kobietą o przyjęcie Jezusa. Na drugi dzień znów przyszła i powiedziała tak, jako świadectwo. To była pierwsza noc od tego czasu, jak spałam spokojnie. Co to znaczy? Wiele radości. Aleluja, moi drodzy, wiele radości. Kiedy przychodzi Jezus, wszystko się zmienia. Nikt mi nie zabierze z mego serca świadectwa przeżyć z Bogiem, które przeżyłem. Nikt. Żadna opinia. Dlatego, że w pewnym momencie musiałem wybrać albo Chrystusa, albo ludzką chwałę, ludzkie poważanie. Zrobiłem coś, co zrobił kiedyś święty Paweł. Wszystko, co było dla mnie zyskiem, dla niego uznałem za śmiecie. I mnie nie interesuje to, co mówi. Kiedy przyjechałem do Janowic, moi drodzy, to wyprzodziła najpierw mnie wieść. I tam z pewnej kazalnicy, w pewnym kościółku, proboszcz powiedział tak: Ludzie, uważajcie, w Janowicach grasuje były ksiądz. Wilk, odstępca i heretyk. I tam jeszcze ile się epitetów. I na wsi była sensacja, bo Janowice to taka wsteczka, wiecie, tam kamieniem się przerzuci, jak się dobrze człowiek przyłoży sensacja sensacja i kiedy miałem możliwość powiedzieć świadectwo na basenie akurat to był taki w czerwcu był, był chrzest w Janowicach mówiłem świadectwo tego nawrócenia, tak to się składa że to był taki basen kąpielowy, tam przychodził dużo Janowiczan i powiedziałem w swoje świadectwo, powiedziałem tak moi drodzy, po raz pierwszy w swoim życiu spotkałem się, że z powodu Jezusa Chrystusa zostałem nazwany kimś, kim nie jestem Ewangelia daje takie błogosławieństwo. Błogosławieni jesteście, kiedy z mego powodu będą mówić wszystko złe na was. To mnie tylko twierdza w tym, że jestem na właściwej drodze. Bo kiedy byłem księdzem, to nikt na mnie tak nie mówił brzydko. Nie? Rozumiesz to? To zaraz, zaraz, to gdzie ja w ogóle byłem? Nie miałem innego błogosławieństwa. Jezus mówi, z mego powodu będę wam złożeczyć i mówić wszystko kłamliwie na was. I od tego czasu na Janowicach się wyciszyło. Minęło sześć lat, czy praktycznie teraz to już pięć, siedem lat, jak wyjechałem z Janowic. Na sam, na sam koniec, kiedy wyjeżdżaliśmy dwa lata temu na wakacje, tak się złożyło, że na moje miejsce przyszedł kolejny nawrócony ksiądz. Halleluja! Nie wiem, na to jest taki ośrodek dla alkoholików i byłych księży teraz, kiedy go robił. W każdym bądź razie, kiedy spotykasz się z Chrystusem Jezusem, nigdy taki sam nie będziesz. Jeżeli jesteś długo wierzącym człowiekiem i twoją swoją relację na dzisiaj możesz określić jako na lekko obojętną, to powiem ci jedną rzecz. Nawróć się dziś. Zawróć dzisiaj. Pamiętaj, to nie miejsce w Kościele, to nie zmiana ławki w Kościele otwiera Ci niebo. Tylko relacja z Chrystusem Jezusem. A On chce mieć tylko jeden rodzaj ludzi, gorących. Amen? Gorących. Gorących. Gorących dla Jezusa. Amen? Amen. A więc, mój drogi bracie i siostro, jeżeli dzisiaj widzisz, że gdzieś nie jest tak, jak być powinno, powiem Ci, wiesz, czego Ci brakuje, Bliskiej relacji z Jezusem. Tylko tyle. On jest w tobie, On żyje w tobie. Jeżeli nie jesteś Bożym dzieckiem, On chce wejść w twoje życie, ale On chce mieć relację z tobą bliską. Bliską. To jest cudowne. Dlatego też, moi drodzy, dzisiaj, dzisiaj, robimy, dzisiaj robimy dokładnie to samo, co czynił Filip. Nie głosimy żadnej filozofii, nie głosimy żadnej religii, nie głosimy żadnych kościołów, właściwych czy niewłaściwych. Głosimy Chrystusa. Amen. On ma moc zmienić Twoje życie. To jest dla mnie taki niesamowity przywilej i naprawdę Boża łaska, że Bóg co jakiś czas przysyła do zboru y, ludzi w Świdnicy, z którymi się mogę modlić o przyjęcie Jezusa. I za każdym razem widzę, kiedy osoba Go przyjmuje sercem Pana Jezusa, jak jej rysy się zmieniają, jak serce wypełnia pokój. Moi drodzy, dwa lata temu była taka sytuacja, że to była jesień, około 18 godzin zapukały do naszej kancelarii dwie kobiety, ubrane na czarno, bardzo smutne, chciały się widzieć z księdzem proboszczem. Powiedziałem, czy siostra mówi taka, ta mieszka, czy może być pastor, bo probosza tutaj nie ma. No to może być pastor. Tam, to jak mają mówić? No to pastor. Dobrze, pastor. Okazało się, że jednej z tych kobiet zmarł mąż. To był czwartek, zmarł on w środę. W czwartek były właśnie, wracały z plebani, gdzie zostały odprawione z kwitkiem przez ich proboszcza. Taka rzecz była no, dosyć poważna, po prostu w 65 roku nie wpuścili się za kolędzie, no i nie chcieli wtedy, to mają teraz też nie będzie pogrzebu. Taka była motywacja. Wyszły na ulicę i były zdezorientowane, co robić. Wczoraj zmarł mąż, dzisiaj się dowiaduje, że pogrzebu nie będzie. I przyszły tam. I moi drodzy, zaczęliśmy rozmawiać. Rozmawiać z, tą, z tymi paniami, ustaliliśmy pogrzeb, ustaliliśmy przebieg uroczystości. Na drugi dzień, to był, to był czwartek, w sobotę był pogrzeb, ta pani nie wierzyła, że ja w ogóle przyjdę. I biedna tak do 13.00, bo to, o tej była uroczystość, cały czas oglądała się do tyłu. I w końcu, kiedy zobaczyła, że wszedłem, to się uśmiechnęła, że okej, okay, martwiła się. Na drugi dzień przyszła do zboru razem ze swoją rodziną, pięć osób przyprowadziła na nabożeństwo. Modliliśmy się o nią, o Boże pocieszenie. Nikt z was nie uwierzy jak na końcu nabożeństwa ona była rozradowana. I mówi, pastorze, ja nie wiem, co się dzieje. Mnie taka radość wypełniła. A wczoraj męża pochowała. Co to jest Boże pocieszenie? To nie było takie, no wiesz, jakoś to będzie, wiesz, ufaj Bogu, po prostu weźcie w garść, my Ci pomożemy. No, tak czy ludzie pocieszają. Kiedy Duch Święty to do serca, ona była promienna. Nie powiedzielibyście, że miała wczoraj pogrzeb. Kilka tygodni później, kiedy byłem u niej jeszcze odwiedzić ją, rozmawialiśmy, ona zaczęła do kościoła chodzić regularnie. Mówię tak, Pani Jadwigo, jest jeszcze jedna rzecz. To miło, że Pani chodzi do zboru naburzeństwa. Cieszymy się z tego. Ale chodzenie do zboru nie da Pani zbawienia. Musi Pani oddać serce Chrystusowi Jezusowi, jeżeli Pani chce mieć życie wieczne. Ona dobrze, pastorze, ja jestem gotowa. Zaczęłem jej tłumaczyć, bo myślałem, że nie rozumie. Trzeba odejść się Panu Jezusowi, wyznać swoje grzechy, poprosić o Jego świętą krew, a poczuje Pani, jak wschodzi ciężar z Pani serca, jak jest Pani z Bogiem pojednana. Dobrze, pastorze, dobrze, to możemy się modlić. Zaczęliśmy się modlić, modlimy się i w pewnym momencie widzę, jak ona się wyprostowuje, uśmiech na twarzy i mówi, pastorze, tak naprawdę jest. Ja mam pokój w sercu. Czuję się wolna. Minęło kilka miesięcy, to praktycznie pół roku, w tamtym roku, w sierpniu, chrzciłem ją. Ona ma dzisiaj 73 lata. Jest jedną z takich seniorek rozradowanych w Duchu Świętym. Aha, na kongresie przeżywawszy z Duchem Świętym. Jedna z sześć osób naszego zboru. Rozumiesz, co to znaczy? Kiedy spotyka się z żywym Bogiem, wszystko się zmienia. Wszystko. Już nie możesz być taki sam. A jeżeli jesteś, to zapytaj się, czy spotkałeś się z Bogiem. A więc, moi drodzy, głosimy dzisiaj moc Bożą ku zbawieniu. Otwórzmy sobie takie jedno wspaniałe miejsce. Jest to pierwszy list do Koryntian. I z tego miejsca odczytamy takie słowo z pierwszego rozdziału. Najpierw wiersz osiemnasty. Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Zobaczmy 24 wiersz, trzeci wiersz. My zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego. Dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo. Natomiast dla powołanych i Żydów i Greków zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. I nic innego dzisiaj tutaj nie zwiastujemy. Chrystusa, który jest mocą Bożą i miłością Bożą. Być może w Twoim życiu nie ma dawno już pokoju. Być może czujesz się samotny i opuszczony. Być może czujesz się przegrany. Powiem Ci jedną rzecz. Jest możliwość zmiany w Twoim życiu. Amen? Amen. Bo było pewne wydarzenie. Tym pewnym wydarzeniem właśnie jest krzyż Chrystusa. Śpiewaliśmy taką dzisiaj piękną pieśń. To nie gwozie Cię przebiły, lecz mój grzech. I to jest prawda. W Polsce wszyscy wiedzą, że Jezus umarł za grzechy całego świata. Mało kto wie, że umarł za Twoje i moje grzechy. To jest wielka różnica. W Polsce wszyscy wiedzą, że Jezus umarł za wszystkich. Mało kto wie, że za każdego. A to różnica. Amen? Kiedy Jezus patrzy na to zgromadzenie, nie tylko widzi to, co ja, czyli tłum. Tłumek, grupkę. On widzi każdego z osobna. Każdego. On numer, aby każdy miał życie. To znaczy Ty również. To znaczy Ty również. Nie musisz dzisiaj wyjść taki sam. A więc, moi drodzy, to co nas różni, chrześcijan, ludzi wierzących Chrystusowi, to co nas różni od każdej innej religii, etyki, filozofii, czegokolwiek, moralności, wiedzy, to właśnie to, że my wierzymy i przyjmujemy do swego życia dobrowolną ofiarę Chrystusa na krzyżu, która jest złożona raz na zawsze i zawsze skuteczna. Również i dziś. Amen. Ta Biblia mówi, Jezus Chrystus wczoraj i dziś na wieki ten sam. On się nie zmienił. Nie myśl sobie, szkoda, że nie żyłem w czasach Jezusa. Bóg miał ten czas dla ciebie na dzisiaj, na teraz. Amen. I dzisiaj chcę Ciebie zbawić. Dzisiaj chcę, chcę uratować. Biblia mówi, zapłatą za grzech jest śmierć. Pomyśl przez chwilę, czy nigdy w swoim życiu jeszcze nie zgrzeszyłeś. Kto nie zgrzeszył? Może niech podniesie rękę, bo przynajmniej będę wiedział, kogo mam z wyjątkiem kogo mówić. Patrzcie, wszyscy zgrzeszyli. I tak mówi Biblia, wszyscy zgrzeszyli. Wszyscy zgrzeszyli brakiem chwały Bożej. Ale, ale... Darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Jezusie Chrystusie. Moi drodzy, w liście do Rzymian, w piątym rozdziale jest niesamowite słowo zapisane. Pięć osiem, czytamy tak. Może od szóstego wiersza. Piąty rozdział, szóstej wiersi następny. Wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Za bezbożnych. Moi drodzy, słowo bezbożny wcale nie musi oznaczać grzesznika, My tak nieraz myślimy, że to chodzi o grzeszników. Bezbożny to taki, który żyje bez Boga. Mamy bezbożnych, dobrych, uczciwych ludzi. Amen? Ilu się nieraz mówi, o, ci w świecie ateiści, czy jacyś tam jeszcze inni, co Boga nie zajął, też żyją dobrze. I to prawda, to są bezbożnicy. Może być bezbożny grzesznik i bezbożny sprawiedliwy, w cudzysłowie. Ale on umarł za wszystkich bezbożnych za tych, którzy żyli bez Boga, a grzech nas od Niego oddzielił. Rzadko się zdarza, czytamy dalej, że ktoś umrze za sprawiedliwego, prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Mój drogi bracie i siostro, drogi słuchający, jest jedna pewna rzecz. Bóg nie chce, abyś umarł, nie pojednawszy się z Nim. Bóg nie chce, abyś stracił życie swoje na wieki w piekle. Nie chce tego. Dlatego wtedy, kiedy byłeś jeszcze sławy, kiedy byłem jeszcze grzesznikiem, Chrystus za nas już umarł. Co to znaczy? On nie czeka, aż się poprawisz. Ilu ludzi w Polsce daje się zwodzić takimi myślom? Wiesz, ja do was przyjdę na bożeństwo, ale ja trochę będę lepszy. Rzucę palenie, rzucę picie. To wtedy przyjdę, to wtedy może coś. To nie tak. Gdyby Jezus czekał, Pomyśl sobie, ile razy miałeś dobre postanowienia, ile razy mówiłeś sobie, teraz to już tak będę po Bożemu, a potem Ci wychodziło, wiesz jak, ja wiem jak, bo ja też tak mówiłem. A więc, moi drodzy, kiedy byłem w najgorszym swoim duchowym upadku, kiedy Ty byłeś na dnie swojego grzechu, może jakiegoś ukrytego, tajnego grzechu, to wiedz, że Jezus już wcześniej za to umarł. To jest cudowne, dlatego że w tym momencie zaczynasz doświadczać Bożej łaski. A więc kiedy On umarł na krzyżu, coś się dokonało. Dokonała się zamiana. Biblia mówi, że On umarł po to, żeby wziąć na siebie wszystkie nasze winy, całe przekleństwo, cały ciężar grzechu, a dać nam coś w zamian. Nastąpiła zamiana. Biblia mówi, że On umarł, abyś Ty i ja miał życie. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, ale darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Jezusie Chrystusie. Nie musisz się bać lęku, lęku przed śmiercią. Nieraz to słyszałem jeszcze jako ksiądz, kiedy ludzi spowiadałem, boją się ludzie tego, co będzie jutro. Boją się umierać. Moi drodzy, to, co mnie jakby wypchnęło, czy wyrzuciło z kościoła, to było to, czy popchnęło do decyzji, to było jedno pytanie, jakie dał mi Duch Święty. To był grudzień, 94 rok. Bo to nie tak łatwo jest po prostu wziąć, nagle zrezygnować. No i co? Kiedy masz na plebanii wszystko? Jedzenie, mieszkanie, wipt i opierunek. I teraz co? Wychodzę z kościoła. Gdzie? Za furtkę plebanii? No i co dalej? Gdzieś na jakiś, nie wiem, skwerek, na dworzec PKP, czy coś. Co dalej? Ciężko mi było taką decyzję podjąć. Zacząłem się wahać, i potem sobie pomyślałem: No, to mam inną świadomość, a dalej będę tak jak jestem, tylko z nową świadomością. Tak się nie da. Tak się nie da. Zaczęły przychodzić pewne wydarzenia. Przychodzi listopad. Znam Boże słowo. Biblia mówi, aby nie modlić się za zmarłych ani o zmarłych. A ja w majestacie prawa modlimy się za zmarłych, wszyscy cierpiących, na różańcu do Marii. Wszystko wbrew Biblii to był zgrzyt w moim sercu ale pomyślałem sobie jakoś to może przetrzymam i przetrzymałem aż do grudnia w połowie grudnia była jedna noc w moim życiu, która wszystko zmieniła sprawiała, że dzisiaj tutaj mogę stać Duch Święty wtedy powiedziałem tak co będzie z Tobą, jeżeli tej nocy umrzesz a ja powiedziałem Panie nie wiem nie wiem do piekła tak księdza to do nieba to ja wiem, że nie jestem taki święty chcę pomyśleć na Takie bezpieczna przechowalnia trochę pocierpisz, a potem ciach z drugiego rzutu do nieba ale ta Biblia mówi nie ma czegoś takiego jak czyściec nie ma nie ma moi drodzy powiem wam jedną rzecz, to może niektórych z a to już jest wasza sprawa najwyżej więcej już nie przyjdziecie Największym oszustwem jest prawda o czyśćcu. Żaden ksiądz, począwszy od papieża, skończywszy na takim jak ja, nie da wam nigdy gwarancji, czy tamsza za tego zmarłego już wystarczy, żeby go zabrać z czyśćca. Nie powie, bo nie wie. Powie tak, no wiesz, nie wiadomo. Jeżeli wystarczy, to dobrze, to chwała Bogu. A jeżeli okaże się, że już go tam nie ma, to innym pomoże. Co to znaczy? Zawsze płacisz, a nigdy nie wiesz jaki skutek. Kto z was składałby sobie na przykład na jakąś polisę ubezpieczeniową pieniążki, wpłacał co miesiąc wiedząc, że nie wiadomo czy otrzyma na końcu? Ja taki bank mogę tworzyć. Oszczędność, rachunek oszczędnościowy. Wpłacajcie, ale czy mamy płacę to zobaczymy. To się okaże po śmierci zrobiłbyś tak, a tak ludzie robią. A Biblia mówi, nie ma sposobu, aby człowieka wykopił inny człowiek. Nie ma. My mamy wszyscy do jednego miejsca możliwość ingerencji i zmiany. To jest moment twojej śmierci. Potem już